W latach, gdy kupowano niewolników w USA i handlowano niewolnikami w USA, były prowadzone aukcje niewolników. Na aukcji można było sprzedać niewolnika i kupić niewolnika. Podobnie jak jest teraz ze sprzedażą samochodów na aukcji. Na aukcji niewolników wystawiano niewolnika za cenę wywoławczą i każdy miał możliwość zaoferować swoją cenę za niewolnika. Na jednej z takich aukcji do sprzedaży była młoda, dobrze prezentująca się murzynka. Dano cenę wywoławczą. Kilka osób podnosiło cenę kilkakrotnie. Doszło do momentu, kiedy nikt już nie oferował więcej i właścicielem stał się ten, kto jako ostatni zaoferował najwięcej. Niewolnica murzynka stała się jego własnością. Kupujący niewolnicę nabył pełnego prawa, do uczynienia z nią to, co zechce. Nowy właściciel niewolnicy stanął przed nią i powiedział do niej i wobec innych świadków. Jako twój właściciel od dzisiaj czynię cię osobą wolną. Jesteś uwolniona i jesteś wolna. Było to wielkim zaskoczeniem dla niewolnicy, jak i dla innych osób z otoczenia. Reakcja kobiety niewolnicy i jej odpowiedź była jeszcze większym zaskoczeniem. Ponieważ dajesz mi wolność, powiedziała ona, i mogę decydować o sobie i o mojej przyszłości, podejmuję decyzję teraz. Dobrowolnie i bez przymusu. Chcę należeć do Ciebie i do Twojej rodziny na zawsze. Ewangelia apostoła Jana, rozdział 6, czytamy Od tej chwili wielu uczniów Jego Jezusa, zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do dwunastu apostołów. Czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Koniec cytatu. Kiedy zaczyna być trudno, kiedy zaczyna być gorąco, gdy spotkamy przeciwności, i zastanawiamy się, do kogo należymy, gdy Bóg jest tam gdzieś daleko, gdy Jezus jest jakby za bardzo zajęty sprawami innych ludzi, mogą przychodzić myśli, aby pójść inną drogą, aby szukać innego miejsca, może lepszego miejsca. Wtedy przychodzi myśl i przychodzi nadal aktualne pytanie, które wypowiedział apostoł Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Inaczej mówiąc, Gdyby był ktoś inny, lepszy, gdyby był ktoś inny, kto zasłużył sobie bardziej na moją uwagę, ktoś, kto uczynił więcej dla mnie niż Ty, Jezu, byłby powód, aby odejść od Jezusa i udać się w tamtą czy w inną stronę. Ale kto jest taki? Gdzie jest taki? Życie na tej ziemi jest niewolą niezależnie czy żyjesz w USA, w Polsce, czy gdzieś indziej. Ta niewola ma różne oblicza, takie jak choroba, alkohol, pieniądze. Nikt inny, tylko Jezus, przybył na tę ziemię, aby Ciebie i mnie uwolnić. Uwolnić nie na miesiąc, nie na rok, nawet nie na sto lat, ale na wieczność. Tak jak ta kupiona i uwolniona niewolnica pomyślała i powiedziała, dobrowolnie i bez przymusu. Chcę należeć do Ciebie i do Twojej rodziny dzisiaj i zawsze. Gdyby był ktoś inny, lepszy, gdyby był ktoś inny, kto zasłużył sobie bardziej na moją uwagę, ktoś, kto uczynił więcej dla mnie niż Jezus, byłby powód, aby odejść od Jezusa i udać się w tamtą stronę. Ale kto jest taki, ale gdzie jest taki? Gdy nie będziesz szukać, nie znajdziesz go. I gdy będziesz szukać, nie znajdziesz takiego. Nie znajdziesz, bo nie ma innego takiego. Ani nie ma innej takiej. Tylko Jezus. Tymi słowami zachęcamy i zapraszamy do dzisiejszego spotkania i do kolejnej audycji Wiara i Wolność. Również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 Ewangelia Jana, rozdział 19, wersety od 16 do 30. Wówczas Piłat wydał im Jezusa na ukrzyżowanie. Zabrali więc Jezusa na miejsce kaźni. A on dźwigając krzyż, szedł za miasto na wzgórze zwane czaszką. Po hebrajsku Golgota. Tam ukrzyżowano Jezusa, a obok po prawej i po lewej stronie dwóch innych skazańców. Piłat kazał na krzyżu umieścić napis: Jezus z Nazaretu, król Żydów. Napis ten, sporządzony w językach hebrajskim, łacińskim i greckim, czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, znajdowało się niedaleko miasta. Arcykapłani żydowscy wnieśli sprzeciw na ręce Piłata. Nie należało pisać król Żydów, ale. On mówił, ja jestem królem Żydów. Piłat odpowiedział, co napisałem, tego nie zmienię. Po przybiciu Jezusa do krzyża, żołnierze zabrali Jego ubranie i podzielili między sobą na cztery części. Ponadto zabrali Mu szatę, która nie była szyta, ale w całości tkana. Mówili przy tym, nie tnijmy jej, ale losujmy, kto ją dostanie. W ten sposób miała się spełnić zapowiedź Pisma. Podzielili między siebie moje ubranie, a o szatę moją rzucili losy. Tak właśnie postąpili żołnierze. Pod krzyżem Jezusa stała Jego matka z siostrą, Marią, żoną Kleofasa i Marią z Magdali. Gdy Jezus zobaczył matkę, a obok niej ukochanego ucznia zwrócił się do niej. Matko, to jest Twój syn. A do ucznia to Twoja matka. Od tej chwili wziął ją ten uczeń do siebie. Po tych słowach Jezus świadom, że całe Jego dzieło dobiegło już końca i że powinna się spełnić zapowiedź Pisma, rzekł, pragnę. Stało tam naczynie napełnione octem. Zatknięto więc gąbkę nasyconą octem, na naczcinę chizopu i podano do ust. Gdy Jezus skosztował octu, westchnął. Dokonało się. Opuścił głowę i wydał ostatnie tchnienie. wisząc na krzyżu, Jezus cierpiał z powodu fizycznego i emocjonalnego bólu, którego nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. A jednak duchowe cierpienie, którego doznawał, było jeszcze gorsze. W coraz bardziej sekularyzowanym społeczeństwie duchowe cierpienie jest coraz bardziej ignorowane. Próbujemy się go pozbyć, zaprzeczamy mu, ale ono nie odchodzi, ponieważ jest czymś bardzo realnym. To, co zwraca naszą uwagę w opisie ostatnich chwil życia Jezusa, to fakt, że zdarto z Jezusa szatę i dosłownie nagi wisią na krzyżu a ten krzyż stał przy głównej drodze prowadzącej do Jerozolimy. Emocjonalny ból, wstyd i poniżenie byłyby nie do zniesienia przez jakiegokolwiek żydowskiego rabina, który znalazłby się w podobnej sytuacji. Jezus został w duchowym sensie pozbawiony szaty swojej sprawiedliwości, nawet w oczach swojego Ojca. Po raz pierwszy spotykamy się z tego rodzaju pokorzeniem w ogrodzie Eden, gdzie Adam i Ewa byli nadzy, ale nie odczuwali żadnego wstydu. Ale gdy wypowiedzieli Bogu posłuszeństwo i zjedli zakazany owoc, wtedy otworzyły się oczy ich obojgu i poznali, że są nadzy, spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. I skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. W jakiś sposób, w momencie, w którym zgrzeszyli przeciw Bogu, ich fizyczna nagość została powiązana ze wstydem i winą, Wstydzili się sami przed sobą i wstydzili się jedno przed drugim. Ale było to nie do porównania ze wstydem przed Bogiem. Nie mogli nawet myśleć o tym, że mogliby znaleźć się w tym stanie przed Bogiem. Liście figowe, którymi zasłonili się jedno przed drugim, niczego nie rozwiązywały, jeśli chodzi o relację i wstyd przed Bogiem. Bóg widzi wszystko. Jakiego rodzaju liście figowe próbujesz splatać, aby zakryć swój grzech i wstyd przed Bogiem? Czy są to liście dobrych uczynków, liście religijności, chodzenia do kościoła, liście dobrych czynów na rzecz lokalnej społeczności? Może są to liście działań dobroczynnych? Nie ma tak grubych i tak dużych liści figowych, które mogłyby zakryć twój grzech i wstyd przed Bogiem. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, nie miał żadnych liści, ani krzaków, za którymi mógłby się schować, tak jak zrobili to Adam i Ewa. Był całkowicie obnażony, nie tylko w fizyczny sposób przed ludźmi, ale w sposób duchowy przed Bogiem. To nie było tylko tak, że Jezus wziął nasze grzechy na siebie, On stał się grzechem za nas. Wyobraź sobie, jak brudnym, złym, winnym i zawstydzonym był Jezus, gdy wisiał na krzyżu przed świętym Bogiem z grzechem, naszym grzechem, który stał się Jego grzechem. Są ludzie bardzo wyczuleni na zapach dymu tytoniowego Gdy znajdą się na przykład w pokoju hotelowym W którym kilka tygodni temu przebywała osoba paląca Od razu po wejściu do takiego pomieszczenia Zaczynają odczuwać ból głowy Są ludzie z taką wrażliwością na dym papierosowy Szczególnie gdy nigdy przedtem same nie paliły Wrażliwość człowieka na dym papierosowy Którą przedstawiłem nawet w najmniejszym stopniu Nie może być porównana do wrażliwości Jezusa na grzech i na winę Jezus nigdy nie zgrzeszył nawet jeden raz. Możesz sobie w takiej sytuacji wyobrazić, jak bardzo był wyczulony na grzech, na najmniejszy grzech, a jednak on wziął nie najmniejsze grzechy, ale wszystkie grzechy, wszystkich ludzi, wszystkich pokoleń, wszystkich wieków, wszystek grzech ludzkości od zarania i powstania. Jezus w swoim człowieczeństwie wiedział, czym jest wina i wstyd spowodowana nienawiścią, morderstwem, gwałtem, kradzieżą, kłamstwem i każdym innym grzechem i przestępstwem, o którym możemy pomyśleć. Gdy wisiał na krzyżu, odarty ze swojej własnej sprawiedliwości, a zanurzony i ochlapany grzechem i brudem ludzkiego zła, to wszystko działo się w obliczu obecności świętego Boga. Czy zdarzyło się, że zostałeś przyłapany na robieniu tego, co nie powinieneś? Na przykład zostałeś zatrzymany, bo przekroczyłeś dozwoloną prędkość, lub zostałeś przyłapany na kłamstwie, plotkarstwie? Czy pamiętasz to uczucie winy i zawstydzenia? To emocjonalna drobinka w porównaniu z traumą, na jaką został wystawiony Jezus, gdy został przyłapany z powodu moich i twoich grzechów, które stały się Jego. Jednak z tego powodu, że Jezus został tak obnażony i tak zawstydzony, ty i ja możemy być osłonięci Jego sprawiedliwością. I o tym powiemy więcej w trakcie naszego kolejnego spotkania. Chciałbym zaprosić Państwa również do odwiedzenia na naszej strony internetowej www.gospel.pl. Do usłyszenia. Nie dotknie mnie, z panem jest, on sam śmierć, już nie dotknie mnie, jest on się sam poglądał śmierć, on już nie dotknie mnie.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 To film Jezus, którego treść jest wiernie oparta na Ewangelii Świętego Łukasza. Pismo Święte tłumaczy i objaśnia samo siebie. Przed pytaniem czytam fragment z Ewangelii Jana, rozdział 3, wiersz 3. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Musicie się na nowo narodzić. Pytanie? W jaki sposób to widać i które wiersze pokazują nam, że jadący wozem dworzanin narodził się na nowo? Gdy czytamy fragment zapisany w Dziejach Apostolskich, rozdział 8, wiersz 29-38. Przed pytaniem czytam fragment z Ewangelii Jana, rozdział 3, wiersz 3. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci,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 0068 lub 931 1401, obydwa telefony, numer kierunkowy 773. Adwokat ulicy, reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. 28 marzec 2000 roku. Mój syn się urodził. Trzech lekarzy przyszło i że nie ma żadnych szans na to, żeby żył, dlatego że ma zmiażdżone płuca. W miejscu płuc ma żołądek i wszystkie jelita. I serce jest po drugiej stronie. I poprosili nas, żebyśmy się zastanowili, czy go nie odłączyć od sprzętu, dlatego że on nigdy nie będzie mógł żyć. Nigdy nie będzie normalnym dzieckiem i będzie jak roślinka. Żeśmy powiedzieli, że nie, że się na to nie zgadzamy. Ale ja całkowicie weszłem w rebelię przeciwko Bogu. Powiedziałem mu tak, zabrałeś moje pieniądze, super, nie mam z tym problemu, ale zostaw mi moje dziecko. Uciekłem ze szpitala, nie chciałem w ogóle rozmawiać z żoną. Stałem się jak człowiek w lodówce, bez żadnych uczuć, zamrożony całkowicie. Jak przyszedłem następnego dnia do szpitala, to pierwszą wizję miałem. Ja nigdy w takie rzeczy nie wierzyłem przede wszystkim. I co zobaczyłem? Zobaczyłem Jezusa w Gecemenę. Zobaczyłem Go, jak cierpiał, jak, jak, jak się denerwował przed tym, co miało być. Widziałem, jak ten tłum przyszedł, jak zaczęli Go bić, jak krew się lała, jak torturowali Go i bili, i pluli. Nie, nie byłem w stanie tego wytrzymać, uciekłem. No ale musiałem wrócić do szpitala. Chcieli rozmawiać, chcieli się pytać, co, co, jaka na, nasze decyzje. wróciłem. I pamiętam, prosiłem, żeby wszyscy wyszli i sam chciałem być synem tylko i sam w pokoju sterylnym, białe prześcieradła, to małe ciałko, gdzie nie było już miejsca i żyły, w której mogliby się wkuć. Rurki w głowie, w, wszędzie. Następna wizja. I to było tak dziwne, bo ja nie wierzyłem w jakieś wizje, jakieś sny, które ludzie niektórzy opowiadali, ale ja widziałem to, jakbym, jak widzę Ciebie w tej chwili. Widziałem to, jakby film ktoś przed moimi oczami grał. I usłyszałem głos, tak jak, tak jak rozmawiamy teraz, usłyszałem głos, który powiedział, co Ty byś zrobił, żeby uratować swojego syna. Ja patrzę na to małe ciałko tego dziecka i mówię wszystko. Powiedz mi, żebym zabił, to zabiję, żeby on żył. A on mówi, ale nie może zrobić nic. A ja mogłem. Ale nie zrobiłem. Wiesz czemu? Mówi dla ciebie i dla innych ludzi. To mnie złamało całkowicie jako, jako mężczyzna, jako człowieka. I remember you come, brother? Po raz pierwszy zacząłem płakać ze swoim synem. Nawet go nie dotknąłem raz, bo bałem się, że tak się zakocham w nim, a on umiera, nie ma szansy na życie, że nie chciałem mieć nic z nim do czynienia. Patrzyłem tylko, moja żona go głaskała, spędzała z nim czas, a ja z dystansu nawet nie chciałem go dotknąć. Podniosłem swoje ręce i powiedziałem tak. Mówię, Boże, mówię, dajcie mojego syna jak Abraham na ołtarzu. Zrób z Nim co chcesz, ale wiedz jedno. Bez względu na to, czy będziesz żył, czy umrze, ja Ci będę służył do końca życia. I łzy zaczęły mi lecieć i z tymi łzami, z tymi łzami wyszło wszystko. Cała rebelia, całe te, te życie, które miałem, żeby starać się być twardy i mocny, te wszystkie lata tego przemytu, te wszystkie lata tej pracy, tych pieniędzy, tej złości, tej, tej, tego niewybaczenia w stosunku do innych ludzi płynęły. I później powiedziałem tak. Boże, ale jak dasz mi Syna z powrotem, to Ci będę wdzięczny do końca życia. on w stanie wziąć. Pojechaliśmy do szpitala. Jak przechodziłem korytarzem, to ludzie pokazywali mi palcami. Mówią, to jest ten ojciec, to jest ten ojciec. Nie miałem pojęcia, o czym oni mówią. To jest ojciec tego, tego Star Baby, to znaczy tego dziecko, dziecko z gwiazd. Ja mówię, o czym oni mówią. Przyszło znowu z trzech lekarzy i powiedzieli, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, o co chodzi. Ale twój syn nie tylko żyje, ale oddycha, a on nie ma prawa oddychać. Serce w ciągu kilku godzin wróciło do normalnego miejsca i pokazali mi sześć czy siedem zdjęć, które pokazywały mojego syna, który miał zmiażdżone płucą i, mia i później następne, następne jak się rozrasta. Mówi, medycznie to jest niemożliwe. To jest niemożliwe powiedzieli, Twój Bóg widocznie wysłuchał Twoich próśb. Nazwaliśmy Twoje dziecko, Twojego syna dziecko z gwiazd, dlatego, że to jest dziecko, które tak jakby spadło z gwiazd, nie powinno żyć, a żyje. Nataniel urodził się w moje urodziny, w ten sam dzień, który ja się urodziłem. To był prezent od Boga na moje urodziny, 28 marca 2000 roku. Nataniel po hebrajsku znaczy dar Boży. Później zająłem się innymi biznesami, miałem gazetę swoją, miałem biuro w najbardziej prestiżowym miejscu w tym mieście, spotykałem się z politykami, zaczęły pieniądze przychodzić znowuż i w pewnym momencie Bóg mi powiedział, spakuj swoje rzeczy z biura i wyjdź bez niczego. Wyjdź, bo mam dla Ciebie coś innego. Wyszłem i nigdy więcej nie wróciłem do swojego własnego ofisu. I wyszłem na ulicę, wyszłem do biednych. Huh? What's your name? Lawrence. Lawrence. We can... No, I work every fucking day. Just like have... I got Bible Pamiętam pierwszy raz, jak do mnie przyszedł pijany Indianin. I przyszedł na ulicę, jak głosiłem o tym Bogu, który kocha, bez względu na to, czy masz dużo, czy masz mało, czy jesteś ładny, czy brzydki. Ten Indianin do mnie przyszedł pijany i powiedział kaznodziejo, czy ty głosisz o miłości. Ja mówię, tak. Mówi, to daj mi swoją koszulkę. Bo on miał całą podziurawioną. A ja mówię, w swoim własnej głowie, mówię, nie dam mu tej koszulki, bo to jest dziesięć przekazań, to jest fajna koszulka, jedyna, którą mam taką fajną na ulicę, nie dam mu, ale byłem otoczony ludźmi. I mówię, co ja mam zrobić? No ściągnęłem tą koszulkę wbrew sobie. Dałem mu, a on mi dał swoją. Smród był tak okropny, że nie mogłem sam siebie ścierpieć. Musiałem ją rozebrać, bo nie mogłem wytrzymać. I Bóg skonfrontował moje serce i mówi, widzisz, Ty głosisz o miłości, ale tak naprawdę ich nie kochasz. Tak naprawdę tylko mówisz o mnie. Ja mówię, Boże, ale miłość jest od Ciebie. Ty musisz mi dać tę miłość. Ja nie jestem w stanie kochać tych ludzi. To są alkoholicy, to są bezdomni, to są prostytutki, to są handlarze narkotyków. Jak ja mam ich kochać? I wtedy się pomyliłem, bo mówię, Boże, daj mi oczy. Twoje oczy, żebym patrzył na tych ludzi tak, jak Ty ich widzisz. I dał mi, dał mi swoje oczy I pamiętam pierwszy raz, jak zacząłem patrzeć I miałem łzy w oczach I patrzyłem na tych ludzi I zacząłem ich naprawdę widzieć Przez pryzmat Bożej miłości I tak zaczęło się to wszystko rozrastać For I was hungry And you gave me meat I was thirsty, and you gave me drink I was a stranger And you took me in Postanowiliśmy pójść do najbardziej niebezpiecznego miejsca w mieście, gdzie ludzie giną, gdzie są gwałty, gdzie jest prostytucja i handel narkotykami, gdzie policja nie chce nawet przyjeżdżać, bo się boją, a jak już przyjeżdżają, to tylko i wyłącznie z backup, z, z, ze wsparciem. No i wszystko było bardzo fajnie i dobrze że karmimy teraz przeważnie 200 do 300 osób przychodzi, jak głosimy Ewangelię i karmimy ich w tym samym czasie i komuś wyżej się nie spodobało to. Politycy zaczęli się interesować i ktoś z tych polityków zdecydował, że to nie jest zbyt dobre, że wyciągamy tych ludzi z ulicy, że nie wiem, czy to mają jakieś konekcje z handlem narkotykami, w każdym razie to jedyne, co mi przychodzi do, do głowy, że zaczęli tracić zbyt duże pieniądze. I zaczęła się wojna. Pozabierali nam wszystkie permity, wszystkie pozwolenia na karmienie bezdomnych. Nie mamy prawa karmić, nie mamy prawa głosić do, do tych ludzi, nie mamy prawa im mówić o tym, że mogą wyjść z ulicy. Jesteśmy ciągle atakowani przez policję. 20 spraw sądowych, 20 razy przed sędzią. Jak poszłem do sądu z tymi wszystkimi mandatami, to ta kobieta zbaraniała. Mówi, wiesz co, ja nigdy w życiu takich mandatów nie widziałam. Całej swojej karierze. Nawet o takich nie słyszałam. I mówi, co, o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Ja mówię, musisz porozmawiać z burmistrzem. On ma wszystkie odpowiedzi. Dostaliśmy mandaty za to, że policjant twierdził, że jak karmimy bezdomnych i jak jadą samochody, to oni są um, distracted. Jak są rozpraszani. Jadą samochodem widzą, jak karmią bezdomnych i to ich rozprasza. 402 dolary mandat. Następny mandat dostałem za rozładowywanie rzeczy, to znaczy jedzenia. To zrobili, że nie, nie przechodzimy na pasach. Następny mandat dali nam za karmienie bezdomnych, nielegalne. Następny mandat dostaliśmy za układanie rzeczy. Oni tak to nazywają. Układanie rzeczy na chodniku. A mówimy o miejscu, gdzie prostytutki, handlarze narkotyków stoją, handlują, sprzedają, leżą. leżą, śpią, ale myśmy jedzenie położyli i to już jest bezprawie. Dostaliśmy mandat za to. W sumie w ciągu kilku tygodni dostaliśmy ponad 20 mandatów. I wszystko za to, że dajemy tym ludziom nadzieję. Jest ciągła wojna z prasą, z telewizją i z e, burmistrzem miasta. W życiu bym nie przypuszczał, że kiedyś przyjdzie czas, że będę stał i walczył o Ewangelię. Mało tego, nigdy bym nie przypuszczał, że będę stał i walczył o Ewangelię w kraju, który był zbudowany na Ewangelii i na Piśmie Świętym. To jest po prostu szokiem, e, szokiem dla mnie, że kraj, który do tej pory ma swój hymn narodowy, w którym są słowa o Bogu, o tym, który to wszystko trzyma. Pisze, jak śpiewałem Kanadyjczycy, God keep our land glorious and free. Boże, trzymaj nasz naród wspaniały i wolny. Ty, który, który jesteś tym ruler supreme. Co ciekawe, czy kakao, czy both? Jestem stok. Aś, <laughs> kakao. Dzisiaj wieczorem nie wiem, czy wrócę do domu, dlatego że będziemy głosić Ewangelię. Jak zaczęliśmy wyciągać coraz więcej więcej tych ludzi z ulic, pewni, ludzi, pe, pe, pe, pewni ludzie czuli się zagrożeni. Handel narkotykami to jest bardzo um, lukratywny biznes. I zatrudnili profesjonalnego mordercę za 5 tysięcy dolarów, żeby mnie zabił. Ja sobie myślę, 5000 dolarów. Ja operowałem pieniędzmi. Moglibyśmy dać tysiąc razy więcej za życie. Co to jest 5000 dolarów w momencie, kiedy był okres, żeśmy dziennie zarabiali tyle? Mówię, jak mało mnie wycenili, ale później właśnie z bratem rozmawiałem. Mówi, słuchaj, powinien się cieszyć. To jest dużo w tych czasach. Mnie wycenili na 300. Także raz kamieniowali mnie. Um, raz miałem nóż rzucany um, dwa tygodnie temu się w Ewangelii byłem otoczony 20 policjantami z pistoletami taki jestem niebezpieczny um, w, najb w najbardziej niebezpiecznym miejscu w mieście wyciągając ludzi z Ręsztoka rząd uznaje, że jesteśmy bardzo niebezpieczni. Także dziwne rzeczy się dzieją tutaj, ale pamiętam takie, takie słowa, które powiedział jeden z wielkich mężów bożych um, Dietrich Benhofer Wiedział, że wojna jest wtedy przegrana, kiedy my ją rzucimy. Przestaniemy walczyć. Wtedy naprawdę jesteśmy przegrani. Dopóki możemy stać i walczyć, dopóki możemy iść i, i deklarować słowo Boże, dopóki mamy usta i język, jeszcze nie przegraliśmy. God, put the in your heart. Start i bless you in the name of Jesus, and wake up. There is a saying, you right have a saying in Canada, wake up and now. smell coffee. Stand in my do defense. it, do it now. Jesus, it's your blood, your blood, your blood. W życiu dróg wiele jest, którą wybrać jak iść, nie wiemy. W każdej z nich inny cel, inna trudność i sens, czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz czy ci wystarczy sił.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 W drodze swojej nie ustawa, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca. Czym ostatni bój w te danów? Boże ciężka ta droga Czemu siły nie dodasz, nie prowadzisz? Daj mi wiarę i siłę Popatrz, znowu zbłądziłem, cóż poradzić? A ty map nie rozdajesz Ty map nie rozdajesz Nie wiem, dokąd do iść A ty czasu nie mierzysz Ty czasu nie mierzysz Nie wiem, czy mi wystarczy siłę na wędrowanie, na wędrowanie, mówię tobie wiarę miej, drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł do końca.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 i które wiersze pokazują nam, że jadący wozem dworzanin narodził się na nowo. Gdy czytamy fragment zapisany w dziejach apostolskich, rozdział 8, wiersze 29-38, do gdzie jest napisane. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. – Czy rozumiesz, co czytasz? – zapytał. A tamten odpowiedział – jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek pisma – prowadzą go jak owcę na rzeź i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą. Tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności – Któż zdoła opisać ród jego, bo jego życie zabiorą z ziemi. Proszę cię, o kim to ten prorok mówi? O sobie czy o kimś innym? Zapytał Filipa dworzanin. A Filip wychodząc z tego tekstu pisma opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż przeszkadza? abym został ochrzczony. Odpowiedział Filip, można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł mu, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i kazał zatrzymać wóz i obaj, Filip i dworzanin zeszli do wody i ochrzcił go. W jaki sposób to widać, że jadący wozem dworzanin narodził się na nowo? Po pierwsze, dworzanin czytał Pismo Święte. Gdy czytał, nie wszystko rozumiał. Pan Bóg, widząc to, że nie wszystko rozumie, posłał człowieka, który mu objaśnił to, czego on nie rozumiał o Jezusie Chrystusie. Po objaśnieniu, gdy dworzanin zrozumiał to, co czytał, uwierzył w to, co jest napisane w Piśmie Świętym. Uwierzył z całego serca. Gdy uwierzył, poprosił, aby został ochrzczony przez zanurzenie w wodzie. Przez zanurzenie w wodzie, bo tylko taki chrzest jest opisany i taki chrzest był praktykowany przez Jezusa i apostołów. Czy jest to bardzo skomplikowane, czy nie jest to proste? Ile obrządków religijnych musiał wypełnić dworzanin, aby otrzymał zbawienie i życie wieczne z Chrystusem? Ile sakramentów musiał wypełnić dworzanin, aby otrzymał zbawienie? I życie wieczne? Bo Boży plan zbawienia człowieka jest bardzo prosty. Religie, ten prosty plan Boży, bardzo zagmatwały i bardzo skomplikowały. Plan Boży zbawienia człowieka jest tak prosty, że pięcioletnie dziecko potrafi zrozumieć. Plan Boży zbawienia człowieka jest tak prosty, że człowiek bez wykształcenia, mieszkający w dalekiej wsi, potrafi to zrozumieć. Plan Boży zbawienia człowieka jest tak prosty, że człowiek mieszkający w dalekiej dżungli potrafi go zrozumieć. Czy nie jest to niesamowite i czy nie jest to dziwne? Plan Boży zbawienia człowieka jest tak prosty, że pięcioletnie dziecko potrafi go zrozumieć, a jednocześnie ludzie studiują teologię 10 i więcej lat, otrzymują doktoraty i tytuły profesorów i nadal nie mogą zrozumieć tego prostego planu Bożego. Jak to możliwe? Czytamy o tym w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 20-21. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w Jego Bożej mądrości, dlatego upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie głoszenie Słowa Bożego. Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą. Poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Ewangelii. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka Cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o Twoje życie, teraz i wieczności. Pojednaj się z Bogiem. W Jezusie Chrystusie pojednaj się z Bogiem. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie do kolejnych pytań i odpowiedzi. nadal naszą audycję Wiara i Wolność zapraszamy do spotkania z nami, do spotkania przy rozmowie, do spotkania, do spotkania przy dyskusji. Tematem ostatnich tygodni jest temat dwóch książek. Porównujemy dwie książki. Porównujemy Pismo Święte i porównujemy katechizm. Czytamy to, co jest zawarte w katechizmie i czytamy na ten sam temat, co jest napisane w Piśmie Świętym. I ktoś powie pewnie, albo ktoś może powiedzieć, dlaczego mamy dwie książki? Dlaczego mamy Biblię i katechizm? Właśnie, gdy ktoś tak zapyta, to jest bardzo ważne i słuszne pytanie. Dlaczego dwie książki? Bo dużo można by na ten temat mówić, ale jedna jest odpowiedź, która chyba wypełnia to. Jedna jest odpowiedź, która daje jakąś całość. Gdyby obydwie książki nauczały to samo, jedna z tych książek byłaby niepotrzebna. Więc jeśli są dwie książki, to mamy już powód widzieć czy zauważyć, że muszą być jakieś różnice. Czy nie ma to sensu? Gdyby katechizm i Biblia były takimi samymi książkami, jedna z nich byłaby niepotrzebna. A ponieważ są dwie, to chcemy porównać, chcemy zobaczyć, wybierając niektóre miejsca, co mówi katechizm na pewne tematy, a co mówi Pismo Święte na te same tematy. Oczywiście nie mamy zamiaru porównywać całego Pisma Świętego z całym katechizmem, ale wyszczególnić niektóre i zachęcić słuchających, żeby sami to sobie mogli sprawdzać później. Ze mną dzisiaj są dwie osoby, jest Ania i Józef Lupa. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Ostatnio zajmujemy się sprawą sakramentów. W katechizmie jest dosyć dużo na temat sakramentów, więc przeczytamy to ogólne określenie sakramentów, a później wejdziemy w szczegóły. Oczywiście w Piśmie Świętym, w Biblii nie ma takiego określenia jak sakramenty. Nie ma takiego tematu jak sakramenty. Chcę przypomnieć, że według katechizmu jest siedem sakramentów. Jest to chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, namaszczenie, kapłaństwo i małżeństwo. Braliśmy już kilka z tych tematów, porównywaliśmy je, a dzisiaj chcemy zająć się tematem małżeństwa. Więc najpierw przeczytamy ten ogólny wiersz z katechizmu, jest to wiersz 1.1.1.6, a później przeczytamy wiersze z Pisma Świętego, które mówią na temat małżeństwa. Sakramenty będące mocami, które wychodzą z zawsze żywego i ożywiającego ciała Chrystusa oraz działaniami Ducha Świętego urzeczywistnianymi w Jego Ciele, którym jest Kościół, są arcydziełami bożymi w nowym i wiecznym przymierzu. I z Pisma Świętego zacznijmy od Ewangelii Mateusza, rozdział 19, wiersze 3-4, a później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 A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, wiersz czwarty i piąty. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Więc mamy tutaj powiedziane kiedy zaczęło się małżeństwo i od czego zaczęło się małżeństwo, czy też kiedy się zaczęło małżeństwo i w jaki sposób się zaczęło małżeństwo. Temat małżeństwa jest bardzo, bardzo obszerny i jest to tak obszerny temat, że może kiedyś zajmiemy się tym osobno, bo trzeba by było przeznaczyć na to, Dużo audycji, żeby objąć cały temat, a wiem, że niektórzy ze słuchaczy mają problem z tematem małżeństwa, jak to jest według Boga. Kiedyś telefonowała słuchaczka i właśnie miała taki dylemat. Więc może w przyszłości kiedyś się zajmiemy tematem małżeństwa jako obszernym tematem, ale dzisiaj tylko z powodu tego, że porównujemy z katechizmem, tylko podkreślimy pewne ważne aspekty. Więc właśnie zaczęliśmy od tego, kiedy się małżeństwo zaczęło i zobaczymy, dlaczego małżeństwo jest ważne i jakie na przykład są warunki, żeby przerwać małżeństwo. To Bóg jest pomysłodawcą małżeństwa, a stwórcą małżeństwa. Pan Jezus mówi tutaj w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza, że na samym początku Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, czyli... a Źródłem, źródło małżeństwa i pochodzenie małżeństwa jest od samego początku i a, kiedy rozmawiamy w kontekście Pisma Świętego i katechizmu może na rzut oka jesteśmy przekonani że nie ma żadnej różnicy nie dostrzegamy żadnej różnicy dlaczego, że um, Pismo mówi, że, że małżeństwo jest ustanowione przez Boga że Bóg jest pomysłodawcą i stwórcą małżeństwa, natomiast katechizm mówi również, że Bóg jest pomysłodawcą, że Bóg jest a, tym, który uświęca małżeństwo. Jednak kiedy troszeczkę głębiej a, przeanalizujemy ten temat, to zwróćmy uwagę, że, że katechizm mówi o tym, że nie ma rozwodów. Absolutnie nie ma rozwodów. Nie ma czegoś takiego w kościele katolickim jak rozwód. Ciekawe jest to, że Kościół katolicki wybrnął z tego w ten sposób, że po prostu jeżeli nie ma rozwodu, to trzeba małżeństwo całkowicie uznać jako nieważne. Czyli jest możliwość unieważnienia małżeństwa, czyli uznania, że małżeństwo nigdy nie istniało i wtedy otwierają się możliwości. Jednak kiedy Studujemy pismo święte, widzimy, o, widzimy wyraźnie, sam Pan Jezus o tym mówi, że jest jeden powód, jeżeli chodzi o rozwód. I oczywiście to nie jest na zasadzie takiej, że Bóg po prostu się pomylił, że Bóg dopuszcza po prostu, że to jest Jego wola, żeby były rozwody. To nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, że Bóg w swoim założeniu i zamierzeniu Stwarzając człowieka jako mężczyznę i kobietę wedle swojej natury przeznaczył je do małżeństwa. Jednak przez grzech człowieka, pierwszych naszych rodziców, Adama i Ewy, ten grzech spowodował to, że ludzka natura upadła i niestety widzimy to bardzo często w wielu sytuacjach jest nieznacznie do wykonywania Bożej woli. Często jest ta niezdolność objawiana, czy widzimy wyraźnie właśnie w małżeństwach, gdzie ludzie, którzy żyją najbliżej siebie, nie potrafią ze sobą żyć. I to nie wypływa z powodu tego, że Bóg gdzieś się pomylił, ale to wypływa z tego powodu, że człowiek jest grzeszny, upadły, egoistyczny, a dwie osoby, które żyją w jednym domu, pod jednym dachem, które powinny okazywać sobie miłość, często ze sobą walczą, często walczą o terytorium. Są różne problemy, patologiczne również, ale Pan Jezus wypowiadając to, że jest możliwość rozwodu, On wypowiada to na podstawie zrozumienia, że są takie możliwości. Ale zwraca na samym początku uwagę, że na początku jednak Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, aby byli razem. I w dziewiątym wersecie Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, w dziewiętnastym rozdziale, dziewiąty werset mówi, że ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny przeteczeństwa i poślubi inną cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił cudzołoży, Przeteczeństwo jest to określeniem niemoralności. Często my dzisiaj sobie wyobrażamy, w dzisiejszej kulturze to mam na myśli, że małżeństwo to jest dwoje ludzi zakochuje się ze sobą, w sobie, bardzo jakieś intensywne uczucie, wspaniały czas i na tej podstawie podejmują decyzję, że będą razem. Jednak z biblijnego punktu widzenia małżeństwo to jest przymierze. I ciekawe jest to, że kiedy Bóg zawarł przymierze z narodem izraelskim, to przymierze było warunkowe. Bóg powiedział im, to znaczy Izraelitom, jeżeli wy będziecie mi wiernymi, to ja wam będę wierny. Jeżeli wy mnie opuścicie, to ja was również opuszczę. Jeżeli wy mnie zdradzicie, to ja was zostawię. I teraz w takim kontekście Pan Jezus mówi coś takiego, że jeżeli ktoś został zdradzony, w tym momencie ma powód do tego, aby otrzymać rozwód. Ale to jest tylko i wyłącznie z tego powodu. I oczywiście, kiedy popatrzymy na to kolejny raz, mówię z punktu widzenia biblijnego, to nie jest tak, że ta osoba, która składa petycję o rozwód, ona tylko liczy na to, że zostanie zdradzona, po to, aby być wolnym. To absolutnie to w ogóle nie o to chodzi. Taka osoba, tak jak Bóg walczył o Izrael, tak jak Bóg upominał Izrael, jak Bóg wzywał Izrael, on mówił: Wyżeście mnie zostawili, nawróćcie się i zwróćcie się do mnie, a ja was z powrotem przyjmę. Tak samo i z taką osobą powinno być. Jeżeli ta osoba jest wedle Boga, ta osoba będzie walczyła o tą drugą stronę. Jednak jeżeli druga strona, uparcie, tkwi w grzechu, w niemoralności, są jeszcze inne, mogą być przyczyny, na przykład jeżeli mężczyzna fizycznie znęca się nad kobietą i jest zagrożenie życia, są również i takie sytuacje. Nigdzie nie jest napisane, że my mamy mieszkać, w tym momencie to jest do kobiet, że kobieta ma mieszkać z mężczyzną z narażeniem życia, dlatego że Bóg dał jej życie. I jeżeli jest taka sytuacja, to jest powód przynajmniej do separacji, a jeżeli nie ma zmiany, również wierzę w to, że to nie jest Boże przeznaczenie do tego, aby takie małżeństwo istniało, bo jest zagrożenie życia. Ale to są bardzo takie szczególne sytuacje, gdzie Pismo nam wskazuje, że jest możliwość rozwodu. Jednak Pan Jezus tutaj mówi o, o jednym. Chciałem podkreślić o jednym, że jeden, jedyny powód to jest właśnie przeteczeństwo, czyli zdrada. Tak. I, i to jest ważne podkreślenie, bo dużo ludzi ma z tym problem. Yy, uważają, że w, w żadnej sytuacji nie można się rozejść. Dobrze jest o tym pamiętać i dobrze jest o tym wiedzieć. Zrobimy teraz przerwę i powrócimy. Są noce, myśli o sobie mam złe. I żeby je zmienić, zawracać czas, chcę z zwidy, wciąż z kimś walczę Jak Tom Kiszot z wiatrakami Męską dumę wtedy chowam głęboko I tulę do ciebie się Amputując siłę błędów Niemodna dziś rzecz Bezpieczna czułość Obrączek Rodzinam kaskady gwiazd, wspólny raj, wspólny szczyt, jedność twa. W ścigu szalonym, noc kurczy się dziwna i znika. Miłości, rozkosz, siostry bliźniaczki biorą nas w swoje ramiona. Kar, miękki puch, spokój serc. Kocham się, kochać z gdy... Ciebie, bo jest seks bez miłości. rozkosz gardzi niewiernością, dyktaturą fizjologii. Jesteś najpiękniejsza, niezmiennie wciąż oszałamiasz mnie. Moja żono i kochanko, skarcona dziś rzecz, małżeńska ufność, czasem bez Rodzina, piaskary gwiazdy. Zawsze odkrywcze, choć nie ma już żadnych tajemnic Szczęście z radością, splecione w ścieżku, Tak blisko ze sobą jak my Stróżka łzy. uśmiech twój, spokój i A kiedy czasem zakuje boleśnie Sen dziki z dzikich majaków dumy mężczyzna do swojej kobiety. Sploty lat, że Kocham cię. Wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy na temat jednego z sakramentów. Jeden z siedmiu sakramentów. Jest to tak zwany sakrament małżeństwa. Porównujemy, jak to jest w Piśmie Świętym i jak to jest w katechizmie Kościoła Katolickiego. Jak mówiłem, jest to temat bardzo, bardzo obszerny. Dzisiaj tylko Dotykamy niektórych elementów Sprawy małżeństwa I przejdziemy do pierwszego listu Do Koryntian, rozdział 7 Ale znowu, cały rozdział Mówi o małżeństwie Nie będziemy całego rozdziału studiować Możecie sobie sami go przeczytać Tylko niektóre ważne elementy A jeśli zdążymy, to jeszcze przejdziemy do Tego, czy kapłani, księża, biskupi powinni wchodzić w małżeństwo. Więc zacznijmy od pierwszego listu do Koryntian. Tutaj w liściek do Koryntian na przykład Koryntianie zwracają się do apostoła Pawła, czy też do apostoła Pawła doszły różne słuchy, na jaki temat oni mówią. A mówią oni w taki sposób, a teraz o czym pisaliście, dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. Czyli apostoł Paweł mówi, że Koryntianie pisali, że dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. Czyli tutaj mówią, mowa jest, można tak powiedzieć, o celibacie. I teraz w jaki sposób apostoł Paweł odpowiada? Apostoł Paweł odpowiada, jednak ze względu na niebezpieczeństwo przeczytczeństwa niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Czyli apostoł Paweł wyraźnie tutaj mówi, niech każdy ma własną żonę, i niech każda ma własnego męża. Co więcej, apostoł Paweł na podstawie listu wypływa z tego, że był człowiekiem żyjącym samemu. Nie był w małżeństwie. Dlatego też on mówi od siódmego wersetu. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny. Tutaj właśnie apostoł Paweł mówi, że wolałby, aby wszyscy byli tacy jak on w kontekście życia samemu i służenia samemu Bogu. Ale on mówi, ale każdy ma własny dar łaski od Boga. I ósmy werset mówi, a mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdową. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej je wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Zwróćmy uwagę, że pismo wyraźnie nam mówi o tym, że jedyną możliwością współżycia seksualnego między mężczyzną i kobietą jest małżeństwo. I... Również na ten temat apostoł Paweł mówi w piątym wersecie, on mówi, nie strącie od współżycia ze sobą chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Pismo jest bardzo wyraźne, że seks jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla małżeństwa. I tak jak na samym początku audycji wspomnieliśmy, że to Bóg ustanowił małżeństwo, są jednak osoby, które z własnego i tylko własnego wyboru podejmują decyzję do tego, aby żyć samemu. Taką osobą był apostoł Paweł, ale sam apostoł Paweł nikomu na siłę nie próbował, a nikogo nie próbował zmusić do tego, aby ktoś był sam. On mówi, niechaj każdy wedle własnego daru łaski. Po prostu, że Pan Bóg dał człowiekowi, dał nam ludziom pewne predyspozycje czy dary i jeden na przykład ma predyspozycję, czy dar, żeby bardzo nie wyobraża sobie życia poza małżeństwem, a drugi znowu ma dar, że chce, pragnie być sam. Więc jeśli ktoś pragnie być sam, nie można go zmuszać do małżeństwa. Jeśli ktoś chce być w małżeństwie, bo ma taki dar, nie można go zmuszać do celibatu. Więc to jest właśnie bardzo to wyraźnie podkreślone i w tym temacie łączy się też sprawa tak zwanego celibatu księży, którzy, księży biskupów, którzy podobno nie powinni się żenić. Zobaczmy, jak te sprawy wyglądają w Piśmie Świętym. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział trzeci, wiersz drugi. Biskup zaś ma być nienaganny, Mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry, nau dobry nauczyciel. Zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł tutaj w liście do Tymoteusza mówi wyraźnie, że biskup, czyli człowiek, który wykonuje służbę w kościele, który jest pasterzem w kościele on nawołuje, że ma być nienaganny, ma być mężem jednej żony. Pismo nie może sobie zaprzeczać. Jeżeli Bóg pobłogosławił małżeństwo, Bóg w żadnym miejscu nie powie, że małżeństwo jest zabronione. Również i apostoł Paweł nie powiedział, że małżeństwo jest zabronione. Że lepiej jest być samemu. On powiedział, niechaj każdy rozważy wedle daru, jaki dostał od Boga. Jego darem było życie samemu, ale to był jego, jego decyzja i jego dar. Ale jeżeli twoim darem jest życie w małżeństwie, to jest twój dar. I teraz apostoł Paweł nie zmusza nikogo do tego, aby postępował tak, jak on sam został stworzony. I wedle tego postępuje. Co więcej, apostoł Paweł w tym samym liście, w pierwszym liście do Temateusza przestrzega,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 Naznaczeni w sumieniu piętnym występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Nie będziemy rozważali pierwszego i drugiego wersetu, gdzie tutaj apostoł Paweł mówi, z jakiego źródła są te nauki. Ale w trzecim w wersecie apostoł Paweł wyraźnie mówi, że właśnie to, z tego źródła, to źródło nie jest źródłem Bożym. Z tego źródła pochodzą nauki, które nawołują, czy też zabraniają zawierania związków małżeńskich. To jest coś przeciwko Bogu, i jego, jego Słowu i Jego ustanowieniu. To jest Słowo Boże, to są mocne słowa, ale one są zgodności z prawdą Bożą. Dlatego ludzkie nauki mogą wyglądać bardzo duchowo, bardzo ambitnie, jednak jeżeli nie podporządkowują się Słowu Bożemu, może okazać się, że za tymi naukami stoi inny duch. To tak jak tutaj mówi apostoł Paweł. I tak w ogóle, celibat został wprowadzony około XII wieku. Do XII wieku nie było celibatu. Wszyscy duchowni, tak jak apostoł Paweł zwracał się do Tymoteusza, biskup niechaj ma żonę. A chciałem jeszcze też zwrócić uwagę na to, że sam apostoł Paweł mówi o tym, że apostoł Piotr zabierał ze sobą na podróże misyjne swoją żonę. I również inni apostołowie zabierali ze sobą swoje dzieci i swoje żony. Apostoł Piotr miał żonę. W Ewangelii, w jednej z Ewangelii jest opisane, że Pan Jezus Chrystus uzdrowił teściową apostoła Piotra. Także apostoł Piotr miał żonę. Miał taki dar od Boga, aby być w małżeństwie. Apostoł Paweł miał dar od Boga, aby być samemu. Tak, to są właśnie te ważne punkty, bo jeśli mamy dar i nie żyjemy według tego daru, to nie tylko się męczymy z tym, ale później są różne komplikacje jeśli chodzi o sprawy małżeńskie, sprawy seksualne. Ile ludzi weszło w celibat na zasadzie dobrej nadziei, mimo, że dar, darem ich jest, aby byli w małżeństwie i później są straszne zwichrowania seksualne i homoseksualne i inne, bo po prostu człowiek sobie nie daje z tym rady. Także tu widzimy nie, nie chodzi tutaj o, o przekonywanie siebie, nie chodzi tutaj o przeciąganie liny, wy macie rację, my mamy rację. Spójrzmy, jak to się dzieje w rzeczywistości. Spójrzmy dookoła, zobaczymy, że, że Pan Bóg daje nam dużo łaski i dużo wolności, ale jeśli jest to naciągane, jeśli jest to z ludzkich powodów zmieniane, no, to później są tego konsekwencje i nieraz bardzo, bardzo poważne i skomplikowane konsekwencje. Tyle na temat małżeństwa w kontekście Pisma Świętego i katechizmu. Jeszcze został nam jeden temat, ten temat chcemy poruszyć na następnej audycji, a dzisiaj dziękujemy Wam wszystkim za uwagę i dziękuję również Ani Józefowi Lupa. Dobranoc Państwu. Dobranoc.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 niech będą dzięki za was drodzy, którzy słuchacie i przyjmujecie naukę Chrystusa i apostołów z wiarą. A idąc za słowami modlitwy apostoła Pawła Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, w którym jest wzór prawdziwego Ojcostwa w niebie i na ziemi. Proszę Go, aby z bogactwa swej potęgi dał wam siłę i wzmocnił was wewnętrznie przez swego ducha. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani. Byli zdolni, jak inni jego wyznawcy, pojąć ogrom, bezmiar i głębie miłości Chrystusa i stwierdzić, że przerasta ona możliwości naszego rozumu. Proszę Boga, aby was ubogacił pełnią swej doskonałości. Gdy chcesz rozmawiać teraz, możesz telefonować na numer 503 0068. 503-0068 lub 931-1401-931-1401 obydwa telefony kierunkowy 773 w ciągu tygodnia możesz telefonować również na te same dwa numery telefonów zachęcam do słuchania całodobowych audycji chrześcijańskich na fali 90.1 FM i pamiętajmy gdy staniesz przed tronem Bożym, to nikt nie zapyta, do której religii należysz, ale czy należysz do Chrystusa? Do słyszenia mówi Tadeusz Tomal.